Jest siódma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie wisi na włosku, Izrael atakuje Liban Hezbollah, Izrael, a Iran ponownie zablokował cieśninę Ormus Mimo rozejmu program CPN nie zostanie zniesiony. zapewnia premier Donald Tusk. Będziemy dmuchać na zimę. Ma, że to zimne jest ciągle bardzo gorący Nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wprowadzają plan B, sami organizują uroczystość zaprzysiężenia i zapraszają prezydenta Kruche zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem wystawione na próbę. Oba kraje przedstawiają je jako swoje zwycięstwo, ale w regionie nie milknął działa. Iran ponownie zamknął Ciśninę Ormus w odpowiedzi na izraelski ostrzał Libanu. Tel Aviv twierdzi, że ten kraj nie jest przedmiotem rozejmu, Waszyngton mu wtóruje, a Teheran ma zdanie odmienne. Amerykańskie dowództwo w pierwszym dniu obowiązywania rozejmu poinformowało, że wojsko pozostaje w regionie w pełnej gotowości, mówi przewodniczący kolegium połączonych szefów sztabów generał Dan Kane. Us Amerykańskie działania zbrojne zostały w pełni wstrzymane. Jeżeli jednak dojdzie do złamania porozumienia, w każdej chwili jesteśmy w stanie ponownie zaatakować, podkreślał generał. Negocjatorzy będą dążyć do trwałego porozumienia podczas rozmów prowadzonych za zamkniętymi drzwiami, które rozpoczną się w sobotę w Islamabadzie. Z Miami Lapskiego Radia, Jan Pachlowski. Tymczasem Donald Trump ponownie wyraził swoje rozczarowanie postawą Paktu Północnoatlantyckiego wobec wojny na Bliskim Wschodzie. to nie było przy nas, kiedy ich potrzebowaliśmy i nie będzie przy nas, jeśli znów będziemy ich potrzebować, twierdzi amerykański Nasz Sekretarz Generalny Sojuszu przypomina jednak, że wiele europejskich państw pomogło Amerykanom poprzez zapewnienie wsparcia logistycznego, zgody na przeloty czy udostępnianie baz. Po ogłoszeniu rozejmu na Bliskim Wschodzie znacząco spadła cena ropy. Kiedy odczujemy to na stacjach benzynowych? Nieprędko, oceniają eksperci. Ostrożny jest też rząd, dlatego mechanizm CPN, czyli ceny paliwa niżej, zostanie utrzymany. Bo sytuacja wciąż jest niepewna, mówi premier Donald Tusk. Kierując się odpowiedzialnością i interesem Polaków, my nie zamierzamy w związku z zawieszeniem walk na Bliskim Wschodzie rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy, bo będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy. Komisja Europejska oficjalnie poinformowała Polskę i Hiszpanię, że obniżony podatek VAT na paliwa jest niezgodny z unijnym prawem. Na razie nie będzie jednak żadnego postępowania o naruszenie unijnego prawa. Jedyne możliwe rozwiązanie, czy spotęgowanie chaosu. Politycy spierają się o zapowiedziane na dziś ślubowanie czworga nowo wybranych sędziów Trybunału konstytucyjnego. Ci, którzy nie doczekali się na zaproszenie prezydenta, sami organizują uroczystość w Sejmie. Taka formuła to łamanie konstytucji, odpowiada kancelaria głowy państwa. Inaczej widzi to były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jego zdaniem to prezydent nie dopełnił konstytucyjnego obowiązku. Ta niezwłoczność już chyba minęła, no każda osoba rozsądnie myśląca o tym, jak należy interpretować słowo niezwłocznie, widzi, że. Jeżeli jeżeli minęło to kilka tygodni, no to już ten termin pewnie został wyczerpany. Podobnego zdania jest wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie może nie przestrzegać tej ustawy nie tylko z szacunek do Konstytucji Rzeczpospolitej, która jest najważniejsza, ale przez też myślę szacunek dla tych, którzy go wystawili w tych wyborach. Przecież oni uwalili to prawo. no Opozycja mówi tymczasem o jeszcze większym chaosie, który wywoła ślubowanie bez obecności prezydenta. Będzie nieważne, uważa senator PiSu Aleksander Szwed.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 Będzie list gończy za ojcem niemowlęcia, które wczoraj zmarło w poznańskim szpitalu. Pięciomiesięczny chłopczyk trafił do placówki tuż przed świętami. Miał na ciele obrażenia wskazujące na pobicie. Pochodzący z Gruzji mężczyzna zajmował się dzieckiem pod nieobecność matki. Jak wykazało śledztwo, był poszukiwany w innej sprawie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Kiedy sąd ten wniosek uwzględni i wyda postanowienie o zastosowaniu właśnie aresztu poszukiwawczego, prokurator będzie mógł wydać list kończy i te poszukiwania nabiorą charakteru ogólno-krajowego, ale i międzynarodowego. Na podstawie listu gończego można również poszukiwać za granicami kraju. A w związku ze sprawą aresztowano matkę chłopca i dwie inne osoby, które pod jej nieobecność miały kontakt z niemowlęciem. Zabójstwo w ruchu lądowym, taki zarzut usłyszał Polak, który kierował ciężarówką, która uczestniczyła w wypadku na północy Francji. We wtorek pojazd, który prowadził, zderzył się z pociągiem dużych prędkości TGW. W wyniku tego wypadku zginął jego maszynista, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. Trasa, na której doszło do katastrofy, będzie nieczynna do końca tygodnia. Badania wykazały, że 30-letni obywatel Polski w chwili zdarzenia był trzeźwy. Grozi mu do 7 lat więzienia.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 Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. Wczoraj rozegrano ćwierćfinałowe mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów. Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie przegrała u siebie z Atletico Madryt 0-2. Całą drugą połowę gospodarze rozegrali w osłabieniu po czerwonej karce dla Pała Kubarskiego. W innej parze ćwierćfinałowej wczoraj Paris Saint-Germain pokonało Liverpool 2-0. Rewanże 14 kwietnia. A we wtorek też wygrywali goście. Real Madryt uległ Bayernowi Monachim 1-2. Sporting Lisbona Arsenalowi Londyn 0-2 do jednego. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy tenisowego turnieju w Monte Carlo. W meczu jednej 16. finału wygrał z Węgrem Fabianem Maruszanem 6 2 6 i był bardzo zadowolony ze swojej aktualnej formy. Kolejny dobry mecz tutaj w Monako. mega się cieszę z, ze zwycięstwa, z kolejnego tutaj zwycięstwa na, na mążce e, i cieszę się, że coraz, coraz lepiej, powoli buduje formę i na pewno też zwycięstwa cieszą i dodają pewności siebie, także też dziękuję za, za, mega, za mega wsparcie, no i, no i do zobaczenia jutro na kortach. Następnym rywalem Hurkacza będzie reprezentant gospodarzy Monakijczyk Valentin Waszro. Polskie piłkarki ręczne występują w rozgrywkach Opuchar Europy. Wczoraj zdecydowanie wygrały ze Słowaczkami 34 do 21. W niedzielę zmierzą się z Rumunkami. Natomiast piłkarze ręczni Industrii Kielce odpadli z rozgrywek Ligi Mistrzów w rewanżowym spotkaniu barażu o ćwierćfinał. Zremisowali z pikiem Szeged 32 do 32. W pierwszym meczu Industria przegrała 23 do 26. Rozczarowania nie krył zawodnik zespołu z Kielc Daniel Dojszebajew. Co mogę powiedzieć, byli lepsi niż my. Myślę, że mieliśmy dzisiaj w drugiej połowie dobry moment, ale nie wykorzystaliśmy i nie mogę nic więcej powiedzieć. Oni byli lepsi i gratulacje do nich. W drugiej połowie bardzo fajnie zagraliśmy, ale w ten najważniejszy moment nie wykorzystaliśmy ten akcji w ataku. Też w obronie oni nam trafili. Ciężki moment dla nas, ale okej. Okay. Już musimy myśleć od końca sezonu i tyle. Dziś w Lidze w Starcie Wisły Płock ze Sportingiem Lizbona. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Pogoda. Czwartek w całym kraju pochmurny z niewielkimi tylko przejaśnieniami. Na południowym wschodzie może padać deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura wyniesie od 5 stopni na wschodzie, przez 7-8 centrum, po 11 na zachodzie. Odczuwalna będzie niższa, a to przez umiarkowany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 Reklama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 Reklama. Polskie Radio. Jedynka. Just an alley creeper Polski Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 7. Sygnały dnia. parte dziewiąty 9 dzień kwietnia 99 dzień roku do końca roku 266 dni słońce wzeszło o 5:53 zajdzie o 19:24 czyli że dzień potrwa 13 godzin i 31 minut że będzie krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 16 minut i że dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 49 minut i że imieniny obchodzą Achacja Achacy Celestyna Demetria Demetriusz Dobrosława Dominik Duszan, Eupsychia Eupsychius Franciszek Heliodor. Hilaria, Hilary, Hugo Innocenty, Kasylda, Maja Marceli, Maria, Prochor Reginald i Wadim Wszystkiego dobrego i tradycyjne Niechże się Państwu darze 15 po 7, Agata Gondzińska i nasz pierwszy gość Nie ma imienia dnia Kosmowa... nie, nie, nie, Ale nie dzisiaj Studiuje z Wojciech Konieczny, neurolog, senator Lewicy Były wiceminister zdrowia Dzień dobry Dzień dobry panie Redaktor, dzień dobry Państwu Pan patrzy z nadzieją, czy jednak z niepokojem na dwutygodniowy rozejm na Bliskim Wschodzie, choć nie obejmuje on całego regionu? No bardziej z nadzieją. Zawsze zaprzestanie zniszczeń, bombardowań, zabijania, śmierci jest czymś pozytywnym. Oczywiście zawsze, kiedy się rozmawia o, o Bliskim Wschodzie, to przypominam się piosenka zespołu Lady Punk z 1983 roku e, Fabryka Małp, gdzie są słowa wci wciąż dzieje się coś na Bliskim Wschodzie i w 1983 roku e, ktoś napisał, znaczy Andrzej Mogielnicki napisał takie słowa, czyli już wtedy wciąż działo się, czyli już wiadomo było, że dekady. Od tamtej pory minęło cztery dekady i dalej wciąż się tam coś dzieje. Także tak, żebym miał taką nadzieję, że ten dwutygodniowy Rozejm, rozejm, zawieszenie broni, czy jak to nazwać y, Jest przełomem, to tego bym nie powiedział Ale no, zawsze jest lepiej, jak nie latają rakiety Nie są bombardowane No Jakieś... Liban jest wciąż Tak, no to jest, to jest źle To jest źle tutaj, no Izrael y, no, obawiam się, że z jakiejś części Libanu chce zrobić drugą gazę są to jakieś, jakieś naruszenia takich norm, które wydawało się, że obowiązują. Jak kiedyś bombardował dyktator Syrii Aleppo, no to było oburzenie na całym świecie. Tutaj zbombardowano Gazę, teraz bombarduje się Liban. No i tego oburzenia jakoś nie słychać, więc powszednieje tego rodzaju przemoc, bo zawsze przemoc była jakaś, jakąś codziennością niestety, no, ale jakieś kolejne granice są przekraczane. Opowiadanie o tym, że, że bombarduje się tylko chirurgicznie itd. i tak dalej w cele, no to jest nieprawda. No to wiadomo, że giną niewinni ludzie i i, i to, nie, to Zawsze Oczywiście propaganda mówi co innego Ale e, pamiętajmy, że każdy ten, e, każdy ten Atak w historii e, Był przedstawiany jako coś dobrego A kończył się śmiercią ludzi lepiej, że tego nie ma A niepokoją pana te słowa Donalda Trumpa Który pomrukuje tak z niezadowoleniem W stronę NATO I e, jest rozczarowany Postawą państw zachodnich Że nie chcą pomagać Poprać tak, one, one muszą mnie pokoić, yy, Głównie dlatego, że w pierwszej kadencji Trumpa wydawało się, że w Stanach Zjednoczonych istnieją jakieś bezpieczniki. Znaczy jak otoczenie Trumpa, dowódcy wojskowi, dyplomaci. No jednak był on kontrowersyjnym przywódcą. Wygadywał różne rzeczy, na przykład takie, że przeszedł przez granicę w Korei i osiągnął pokój, jakiego świat nie widział i już się dogadał z Kimem i teraz będzie tam też raj na ziemi. Więc ma to takie tendencje do wyolbrzymiania swojej roli i w ogóle do takich opowieści, które mają niewiele wspólnego z rzeczywistością, ale no ktoś go hamował, ktoś to jakoś, no tutaj widzimy po tej wojnie z Iranem, że uległ podszeptom prawdopodobnie Izraela, no bo wszystko na to wskazuje i z kolei nie ma nikogo, kto by go tutaj ze Stanów Zjednoczonych, z jego otoczenia, mógł powstrzymać. mógł I tutaj, jeżeli chodzi o NATO no to, to też są pomruki bardzo niebezpieczne. Aczkolwiek uważam, że likwidacja NATO byłaby znaczy wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO, a właściwie to prawie, że likwidacja, byłaby dla Stanów Zjednoczonych osłabieniem jednak potęgi militarnej i wbrew pozorom NATO, Stany Zjednoczone dużo korzystają również z tego, że, że NATO istnieje i, i no mam, no, jest takie powiedzonko, że, e, że Trump zawsze zawsze się wycofuje, no, to, e, i no, blefuje często, więc myślę, że to też jest jednak jeden z tych blefów. I może jest też tak, że na przykład Rada Pokoju, która miała być alternatywą dla ONZ-u, no, na razie się nie sprawdza no to... i też Trump to widzi. No ale jak się ma sprawdzić? No, taki organ z dożywotnim przewodniczącym w ogóle w dzisiejszych czasach, no, to, są, to są zagrania niewidziane od jakichś wielkich, autorytarnych monarchii. No, no wtedy takie porozumienia zawiera, święte przymierza i tak dalej zawierano. no nie teraz. Panie senatorze, wywołał Pan bezpieczniki. Takim bezpiecznikiem zapewne dla ustroju państwa jest Trybunał Konstytucyjny. Dziś sędziowie, czworo sędziów, którzy nie zostali zaproszeni do pałacu przez prezydenta Karola Nawrockiego, zaprosili prezydenta do Sejmu, żeby tam mogli złożyć ślubowanie. Już słyszymy groźby i ze strony Prawa i Sprawiedliwości i Pałacu, że to nie będą sędziowie, a wszyscy, którzy wezmą udział w tej uroczystości będą mieć postępowania karne no to można tylko się cieszyć, że pan marszałek Czerzasty nie zwołał wspólnego posiedzenia Senatu i Sejmu w tej sprawie, bo byśmy wszyscy byli karani i, i pewnie po zakończeniu kadencji byśmy byli przedmiotem śledztwa, pewnie CBA, które by tutaj dochodziło tego, jacy tam jesteśmy kryminaliści. Natomiast mówiąc poważnie, no to jest zła sytuacja, bo pan prezydent okazuje w tej chwili, że nie uznaje Trybunału. To, co zarzucano nam jako stronie rządzącej, że nie uznajemy Trybunału, to w tej chwili pokazuje pan prezydent. No bo e, Ale pan prezydent uznaje, wybrał nie, dwoje nie, sędziów. Nie, nie, nie uznaje, bo wszyscy, sześciu, sześcioro sędziów zostało wybranych według procedury, ustawy i konstytucji. I e, nie, e, nie odbieranie ślubowania od nich,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 I teraz obowiązkiem prezydenta, jeżeli uznaje Trybunał i, i te wszystkie procedury, jest po prostu odebrać to ślubowanie. Jeśli nie odbiera, a nie odbiera, no to nie można na tak sobie po prostu patrzeć, co się stanie. No bo można domniemywać, że znowu pan prezydent chce poczekać, aż będzie większość jego strony, czyli strony PiSu i Konfederacji, jako strona rządząca, będzie większością rządzącą. I wówczas chce wybrać jakąś grupę swoich yy, i, i tych nie uznać znowu, tych czterech, ty, tej, tej czwórki i znowu jakichś dublerów mianować, no bo mamy, mamy wybranych przez Sejm i nie wolno w ich miejsce kogoś innego, więc ich trzeba, trzeba po prostu odebrać to ślubowanie. Ale prezydent tego nie robi, to co w tej sytuacji? No, no to, to, przyjdą to ci jest... do Sejmu sędziowie i co potem? I wyślą, wyślą yy, poświadczone notarialnie ślubowanie do prezydenta, czyli okażą przed nim, że że złożyli ślubowanie, które jest przewidziane. No i prezydent no, pff, może udawać, że, że o tym nie wie. No ale to tak jak z różnymi, nie wiem, z wyrokiem sądowym, który do nas przychodzi, czy z czymś innym. No możemy udawać, że nie wiemy o nim. No ale musimy się zastosować do prawa. Ale jeszcze jest Bogdan Święczkowski, prezes trybunału. No tak. właśnie, po drodze. Znowu, z nim jest znowu taka ciekawostka, że on był on był yy, yy, yy, yy, yy, yy, te, ta procedura przed prezydentem odbyła się 200 dni bodajże od czasu, kiedy jego poprzednik z Trybunału odszedł, znaczy ten, za którego on został tak, wybrany. Kieres, tak. Więc 200 dni minęło i tutaj nie było takiego, że to jest opóźnienie, że, że nie powinno tak być, jak teraz się zarzuca, że ta czwórka y, powinna być wybrana dużo wcześniej. No to prezes mm, Święczkowski też powinien być wybrany 200 dni wcześniej. Skoro był tak późno wybrany, to sam się powinien uznać za kogoś takiego niezbyt proceduralnie korekt y, i powinien chyba zrezygnować. No bo y, skoro to jest zarzut, że, że to, no, to, to jest tak matfanie, jest szansa na wyjście z tego, ja myślę, że no niepotrzebne są te pomruki niezadowolenia i groźby ze strony pałacu Prezydenckiego. Jeśli się dzisiaj dokona to, co się ma dokonać, no to myślę, że kolejnym krokiem jest to, że jeżeli prezydent nie uznaje tej procedury, to powinien zaprosić tą czwórkę i, i odbyć procedurę taką, jaką on uznaje. Zaprzysiąc. I myślę, że, znaczy nie zaprzysiąc, bo to, znaczy, to nie jest zaprzysiądzenie. Tak, to jest, to jest, to jest mm -hmm. i, i nic więcej. I to nie jest akt, który powoduje, że że jakieś ważności wybrania. Ci ludzie są wybrani. I w studiu jest Wojciech Konieczny, neurolog, senator Lewicy, były wiceminister zdrowia. Ja zapraszam Państwa na radiowego YouTube'a. 26 po siódmej. Program pierwszy Polskiego Radia. A i nasz gość nawiązał muzycznie... Przypominam się piosenkę zespołu Lady Punk z 1983 roku, e, Fabryka Małp. Andrzej Mogielnicki napisał takie słowa: coś się wciąż na Bliskim Wschodzie. Od tamtej pory miały cztery dekady i dalej wciąż się tam coś dzieje. Dalej tam coś się dzieje, wciąż się coś się dzieje. O tym mówił nasz gość. kolejny, Szanowni Państwo, już o godzinie 8.15. A kto będzie gościem? Spoglądam na wydawcę. Anson śliwka, poseł PiSu. 26 minut po godzinie 7. Lubiłem grać w starowstwie z Lubiłem grać, lecz karą mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Biu i slim, nic mi nie. Siadłem w kącie i popłakałem. Oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył A teraz sam błądzę po nocy Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył A Beauty Sleep działa doskonale Brzydkie noski są wymieniane Nie o tobie. Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia, 29 minut po godzinie siódmej. Są takie utwory, że pan usłyszysz dwie nutki, nawet jedną nutkę. Czy ja? mhm, tak. Okay. I pan wie od razu, prawda? Jest, są takie, tak, tak. tak. To najpierw odliczmy. Poddaje się pan? <grym> <grym> nie, nie, nie. To nawet po jednej chyba można było... To, było. to była gra słów. Poddaje się pan? To oni są. Biała flaga. Owszem. Tak, szanowni państwo, i to jest ten najdłuższy utwór Republiki, bo chwalimy się wyjątkowym wydawnictwem Polskiego Radia i e World Music Poland. Republika 82-85 na nośniku Super Audio CD. Filip by próbował mi tłumaczyć, co to jest i po prostu Super Audio CD? Ja tak, tak, pana... tak, tak, Większa płyta? Nie, proszę pana, Nie. lepsza jakość. Uuu. A tylko audiofile potrafią usłyszeć, tacy właśnie jak, jak Filip. No i wiemy, że... No wiemy, do kogo trafi ta płyta. Pani Beato, Pani była blisko. Jeżeli dobrze pojrzałam, to najdłuższa jest biała flaga, potem telefony, a na końcu seksidol. Pozdrawiam Beato. ale jeszcze był kombinat po drodze. Panie Hubercie. Będę strzelał. Kombinat, seksibol, biała flaga i telefony. Hubert Poznań. No i strzelał Pan, ale niecelnie. No i Pan Norbert trafił. Witam, witam w sprawie Płyty Republiki. Utwory od najdłuższego do najkrótszego. Biała flaga 453, telefony 4,20, sekcji dol 4 minuty. Kombinat320. Dziękuję i pozdrawiam, Norbert. No to pogratulować panu Norbertowi pamięci, prawda? Patrz, ale to jest nies niesłychane i niesamowite, że pamięta, no, ile każdy utwór ma, ale są tacy. Są tacy. Panie Norbercie, tylko jeszcze jedna rzecz. Żeby dotarła do pana ta płyta, to musi nam pan wysłać adres pod 71151 albo tą samą drogą, czyli 221392202, przekazać swoje dane automatycznej sekretarce, a ja już będę wiedział. Co z tym zrobić? Panie Norbercie... Skrót aktualności Paweł Zieliński. Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie wisi na włosku. Izrael atakuje Liban. Hezbollah, Izrael. Tel Aviv twierdzi, że Beirut nie był stroną porozumienia. Wtóruje mu Waszyngton, a Teheran oponuje. Wciąż blokowana jest cieśni na Ormus. Jej udrożnienie było zaś głównym punktem zawieszenia broni. Mimo rozejmu program CPN nie zostanie zniesiony. Zapewniał o tym premier Donald Tusk. Będziemy dmuchać na zimę Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące Na to oznacza, że VAT i na paliwa pozostaną obniżone. Będą też maksymalne ceny za i Złożą ślubowanie, ale nie w Pałacu Prezydenckim, tylko w Sejmie. Czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy dotąd nie złożyli przysięgi, bo nie doczekali się zaproszenia od Karolana Wrockiego, wprowadza Plan B. Jak to może wyglądać? O to zapytaliśmy w jedynce senatora lewicy Wojciecha Koniecznego. Wyślą poświadczone notarialnie ślubowanie do prezydenta, czyli okażą przed nim, że złożyli ślubowanie, które jest przewidziane.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 Poszukiwania nabiorą charakteru ogólnokrajowego, ale i międzynarodowego. Dodajmy, że pochodzący z Gruzji mężczyzna był poszukiwany w innej sprawie. Prawosławni rozpoczynają obchody Triduum Paschalnego dziś w cerkwi Wielki Czwartek. W tym dniu odbywa się liturgia świętego Bazylego Wielkiego. Są inne pieśni, inne hymny. W tradycji ludowej ten dzień nazywany jest czystym zgodnie ze zwyczajem. Trzeba dziś zakończyć wszystkie porządki i przygotowania do świąt. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o ósmej. Pogoda Wie pan co Ja się tak zastanawiam, dlaczego pan jeszcze nie był gościem w Jakata Melodia? Redaktor kłusy bardzo często, ale z racji swoich mm. oczywiście zainteresowanych bywa. Pan się powinien pojawić w Jakata Melodia, jako bo przedstawiciel radiowej jedynki. Moja bo, bo narzeczona powinna. Ona. No i proszę, po, cały po, czas ten ten ten ten pan blokuje tę swoją narzeczoną. Proszę Jak pana. Ładnie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie. Ja to, spokojnie, ja to jestem, wie pan. Znamy, z, życie pisze różne scenariusze. Panie spokój się. O no właśnie. Twoje zdenerwowanie no. jest niepotrzebne tu. No proszę pana, mhm. przyjemnie. Jakata melodia? Pan sobie wyobrazi, na przykład słyszy pan coś takiego. Musi pan odgadnąć y, tytuł utworu. Mm? Mm? Mm -hmm. no? Byłoby trudniej, gdyby pan nie, nie napisał tego. No ale to jest proszę pana wykonawca. Ale, a, no, tak, a, no, tak, no tak. tak. Koniec, stop. Koniec czasu. Dziękuję pani Zielińskiej. Ale że co? Pan. No co? Że, że, że tytuł? No. No to przecież Italiano. A nie, no to tak, tylko że już po czasie. Przykro mi. jest w tam spada, już słyszałam przed chwilą? Pani Jaki Leno, bardzo prowadzący. proszę, pani Lena teraz. Dzień dobry, dzień dobry. Lena, no, zachodnio pomorskie. U nas dzisiaj minus jeden, odczuwalna minus trzy. Buh. Samochody, szyby zabarznięte. Jestem w drodze do pracy. Oczywiście grunding, oczywiście przesuwanie taśmy ołówkiem. Pani przesuwała to śmiałówkiem? Oczywiście, że pani przesuwała, ta pani, tak. Tak, tak, pani. Pani Lena Schoszna i pani... Pani Lena wspaniała, pani jak jest dobrze, tak, że jest. Tak, pozdrawiamy. To jest zawsze tak, pani Lena zawsze dzwoni w drodze i to jest, słychać te kroki dosłownie. Słychać. Buciki. Zimą było słychać po prostu skrzepiące śnieg. Teraz... teraz obcasiki. Tak, świetnie. E, taki siedmiocentymetrowy pewnie, nie? Do pracy? Mniejszy, myślę. Mniejszy, dobrze. Szanowni Państwo, to będzie pochmurny czwartek. Pani Leno, w takim razie lepiej te, te obcasiki zamienić na jakieś kalosze, bo może padać deszcz, lokalnie deszcz ze śniegiem, a w górach to nawet i śnieg. Na termometrach od 5 stopni na wschodzie przez 8 w centrum do 11 na zachodzie. Autopromocja. Cztery pory roku. Zdjęcie w sieci. Włączona lokalizacja.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 autopromocja. I sygnał dnia w radiowej jedynce. Kilkadziesiąt minut temu tutaj w tym studiu Agata Kondzińska była z przeglądem prasy i nie miała dobrych wiadomości. Tak się zdarza. Z zdarza się, proszę, ma, ale jej się to zdarza za często. Ani razu jeszcze nie słyszałem z jej już dobrych wiadomości przy przeglądzie prasy. Stąd też taka sugestia naszego słuchacza. Panie redaktorze Danielu, jeżeli chce pan usłyszeć bardzo dobre wiadomości... To musi pan poczekać, a przyjdzie Justyna Golunko. Ona zawsze ma bardzo dobre wiadomości. Tak? <grym> Ojej, i co ja mam teraz zrobić? Ja przepraszam, ale ja nie mam najlepszych <grym> wiadomości. Mm, no to... <grym> Po pierwsze ekonomia. No to smuteczek, tak? Ale zauważyłeś, jak to wprowadziłam, że już nie złe wiadomości, ale nie mam najlepszych wiadomości. Mm -hmm, tak mm -hmm. chciałam się poprawić. No jest jak jest i przyszłam z takimi informacjami i już mówię. Niestety wygląda to tak, że e, wojna na Bliskim Wschodzie wpływa na rynek materiałów budowlanych i te materiały budowlane drożeją i mm -hmm. o tym trzeba powiedzieć. I dlatego tu przyszłam. Zdaje się, że styropią tam dość mocno. Tak, i to bardzo mocno. A który? Dziesiątka? Czy ósemka? I po co te pytania? Zupełnie niepotrzebnie. Dziesiątka i ósemka, myślę. Jedno i drugie, może i szóstka nawet, bo pewnie jest taka. Yy, yy, I tak, widać to, jeżeli chodzi o ten steropion, to i dziesiątka, i ósemka, nie wiem, yy. Który? Nie, nie, nie Chodzi potrzebny. o grubość. Domyślam się że kiedyś spałem na dziesiątce, pokazujesz to, mm -hmm. ale nie mam pojęcia, który. Yy, o Taki cieplania budynków po prostu. O 100% mm -hmm. zdrożał yy, Daniel. Słuchaj mnie teraz uważnie, yy, bo nie będę powtarzać, może tak powiem. No i tak, a możliwe, nie rozbawiamy się tak, bo to są poważne tematy i trudne. Możliwe, że w górę pójdą też mocniej ceny stali i cementu z powodu cen energii, handlu i logistyki. Wpływ na tą sytuację, trudną sytuację ma oczywiście Oczywiście gwałtowny wzrost cen ropy naftowej i gazu, które są niezbędne w procesie produkcji większości materiałów budowlanych i stąd te wzrosty, o tym mówi Anna Sobko z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Produkcja materiałów takich jak stal, cement czy ceramika jest bardzo energochłonna. W momencie, kiedy rosną ceny gazu i paliw, producenci automatycznie przenoszą te koszty na rynek. Dodatkowo mamy do czynienia z wydłużonymi łańcuchami dostaw i mniejszą przewidywalnością dostępności surowców, co powoduje częstsze korekty cen. Na to wszystko nakłada się jeszcze czynnik sezonowy. Wiosna to początek intensywnych prac budowlanych, więc popyt na materiały gwałtownie rośnie. Przy ograniczonej podaży prowadzi to do naturalnej presji na wzrost cen, no i w niektórych segmentach, właśnie takich jak wspomniane już tutaj styropian, ceny rosną skokowo, bo tym podstawowym składnikiem styropianu jest styr, który powstaje z przetwarzania ropy naftowej. Ale mamy za sobą dopiero pierwszy impuls wzrostowy, duży impuls wzrostowy, jak powiedziałam, ale i tu jest ta dobra wiadomość, sytuacja na rynku ropy od wczoraj się zmienia i to bardzo. Ropa nam wczoraj staniała na giełdach o 15% i nadal nieznacznie tanieje. Z drugiej strony nadal jest znacznie droższa niż w lutym. No i to jest takie ważne pytanie, które też zadaliśmy naszym ekspertom. Czy warto teraz kupować materiały budowlane, aby zabezpieczyć się przed wzrostem cen? A może warto teraz poczekać, skoro ta ropa tanieje? I o tym mówi Arkadiusz Słodowski z portalu rynekpierwotny.pl. To może się okazać, jeśli ta wojna potrwałaby już krótko, że kupimy na samej górce i racjonalne jest poczekać. Krótko mówiąc, niewiele w tej chwili wiemy i trzeba po prostu poczekać. Ostateczny kierunek zmian będzie zależeć przede wszystkim od tego, czy trwałość tego konfliktu będzie duża, czy nastąpi deeskalacja. W tej chwili widzimy że jest już trochę lepiej, więc być może ceny nieco spadną. Krótko mówiąc, znaleźliśmy się trochę w takiej fazie przejściowej między potencjalnym powrotem do stabilizacji, a ryzykiem utrwalenia się wyższych kosztów. Podsumowując i krótko mówiąc, jeśli możemy, to warto poczekać. Jeśli możemy oczywiście. A jeśli nie? No to wtedy musimy kupić. Co możemy zrobić? Ale to jest sztuka, szanowni państwo, żeby przekazać nawet te gorsze informacje w taki sposób jak Justyna. przypomina mi się ten słynny skecz kabaretu tej, yy, kiedy, boże, to był Rudi Schubert, yy, że Tiachtoj się zepsuł. Nie Tiachtoj się zepsuł, tylko jedno koło się zepsuło, tak? A trzy są dobre. Coś w tym jest jednak. A trzy są dobre. Pozytywne myślenie. Widziała pani wczoraj mecz? Nie, nie Jeden widziała. Jeden z dwóch? Nie. Czerwoną kartkę dostał. Mogło tak Ku być. Ku proszę pani. I Barcelona ma Jestem problem. Jestem przejęta. Widzę właśnie. Naprawdę. Już za chwilę nie wiem Tomek co mam z tym Kowalczy, zrobić, który widział, a pani nie. Ja nie. Także Pani dziękuję już. Do widzenia. nagrywało takie utwory jak ten Das Model Kradwerku, się nagrywało albo się słuchało. Na jakim sprzęcie, Panie Darku? Dzień dobry. Ja się mogę pochwalić. Mam na chodzie magnetofon ZK-145, to jest chyba dwuścieżkowy. W 72 albo 3 roku na gwiazdkę zostałem w prezencie. Cały czas działa. Raz w roku jest sprawdzany. Pozdrawiam, Darek. Jedynka. To jest radio. A z nami Tomek Kowalczyk, redakcja sportowa. Witaj Tomku. Dzień dobry. A ty na czym kiedyś słuchałeś? Oj, na Marancu, <śmiech> takim podobnym, do którego nagrywam teraz różne rozmowy. A, to, no to, to pamiętam. Dobrze, wie, dobrze wiedzieć, szanowni państwo. Mój tata nagrywał sygnały dnia i muzykę stamtąd i później słuchałem tej muzyki. Pewnie melodie dla Zuzi i Marka i Wacka. No to temat tych melodii, chociaż... To mi się tak przypomina, taka, taka stara melodia znana w przypadku Barcelony, bo oni nieraz byli w poważnych tarapatach z powodu czerwonej kartki, no i historia lubi się powtarzać. Alvarez i startuje Juliano Simeone. Podobna akcja jak niedawno w Madrycie. Co z tym zrobi i I to się dzieje, woła do siebie Kubarskiego. rumuński sędzia. Żółta kartka anulowana. Ostateczny werdykt to czerwień w osłabieniu Barcelona od 44 minuty. O czym go informował komentator Kanal Plus Sport i zaraz po tej akcji padł przepiękny gol dla Atletico Madryt Tomaszu. Tak, Julian Alvarez, mistrz świata z 2022 roku, tak przymierzył, że zdjął pajęczynę tuż pod poprzeczkę, tuż obok słupka. No Barcelona troszkę nie wyciągnęła wniosków z tego, co się wydarzyło dwa lata temu z PSG. Tam mhm. czerwona kartka dla Araujo w meczu też fazy pucharowej na własnym stadionie, kiedy Barcelona miała zaliczkę nawet z pierwszego meczu. I m, chyba ważniej, łatwiej, prościej stracić gola, puścić akcję i próbować to odrobić Prawda. niż faulować za wszelką cenę, a później podwójna kara trafiła Barcelonę, bo gol właśnie z rzutu wolnego, nie uniknęli y, trafienia i zaczęły się ciężary, a później jeszcze gol na 2 do 0 Sorlota i odrobić taki wynik na wyjeździe, no to będzie mission impossible mm. dla Barcelony. To w przyszłym myślę. tygodniu, Szanowni Państwo, Tomasz Kowalczyk śledzi Ligę Mistrzów. Zaczęły się ćwierćfinały, w zasadzie skończyły się już pierwsze ćwierćfinały, bo wczoraj dwa, poprzednio dwa. No Tomku, podsumujmy. Kto jest bliżej? Wiemy, że Atletico Madryt jest bliżej półfinałów. Kto jeszcze? Bayern? Y Bayern zdecydowanie wygrał w Madrycie 2-1, chociaż Bayern z czterech ostatnich spotkań z Realem Madryt z dwóch meczów w fazie pucharowej Champions League przegrał cztery. Ostatni raz wygrał w 2012 roku No i ta historia gdzieś tam jest z tyłu za plecami, bo, bo, bo historią Real wyciągał już nie jeden mecz. Będąc tak, tak dużym zespołem i mając doświadczenie w odrabianiu, ale, ale większe szanse Bayernu Monachium. PSG wczoraj wygrało z Liverpoolem 2-0. No, dominacja, zdecydowana zespołu z Paryża. Oni Łomi grali u siebie, 18 prawda? strzałów. Tak. No i tutaj fantastyczne też gole. Fantastyczny gol Desire duet, to taki strzał za pola karnego, a później kwicza Kvaracelia, wjechał w pole karne i bieg z pił wzdłuż linii pola bramkowego, szukając takiego dobrego momentu na wykończenie akcji. No i oczywiście taki moment znalazł, trafił na 2 do 0. Mogło być 3, ale sędzia karnego ostatecznie odwołał i tutaj nie został podyktowany ten rzut karny. No i jeszcze jeden mecz za nami finałowy. Arsenal London wygrał w ostatniej minucie w Lizbonie ze Sportingiem. Kai Havertz tutaj trafił i Arsenal blisko, blisko awansu do jednej drugiej. Finału. No, czyli tak. Arsenal Londyn bliżej, Bayern Monachium bliżej, Atletico Madryt bliżej i PSG także bliżej. O wszystkim się przekonamy tak naprawdę w przyszłym tygodniu, bo 14 i 15 są te drugie ćwierć finały. No i pytanie, właśnie o, wracając do Barcelony, bo przecież ta drużyna interesuje polskich kibiców z racji tego, że i Wojtek Szczęsny, chociaż Wojtek tak jak w ubiegłym roku startował, grał w meczach Ligi Mistrzów, tak teraz się na ławce rezerwowych i na ławce rezerwowych usiadł także wczoraj Robert Lewandowski już po pierwszej połowie. To przez to tak, czerwień? Y zmiana... Taktyczna, myślę. Wiemy o tym, że trochę oszczędza go Hansi Flick, ale pewnie by dostał 60 minut, a nie 45, gdyby nie ta czerwona kartka. Trzeba było przestawiać drużynę i Robert Lewandowski no, musiał opuścić boisko w takiej sytuacji. No A Wojciech Szczęsny w meczu z Newcastle złapał minuty, kiedy Jean Garcia mm, miał drobny uraz. Natomiast raczej z tej ławki trudno będzie się podnieść. Chociaż wczoraj Jean Garcia akurat za dobrych not za to spotkanie nie dostał. Bramkarz, który naprawdę jest świetny w tym sezonie. Może pojedzie nawet na Mistrzostwa Świata. No Tutaj się nie popisał w niektórych sytuacjach, ale też trudno go tak bardzo winić za gole. No, zobaczymy, czy tutaj dwaj przyjaciele z boiska będą w stanie jeszcze awansować do półfinału Ligi Mistrzów. Jeszcze coś zrobić dla swojego klubu. No, szybko strzelony gol y, na Metropolitaną w Madrycie może dać jakąś nadzieję, no, ale to, to, to jest naprawdę trudne zadanie. No, będziemy śledzić y, rozgrywki Ligi Mistrzów wspólnie z Tomkiem Kowalczykiem. Tomku, Agata Kondzińska ma jeszcze do ciebie pytanie dotyczące sportu. Ja mam do ciebie pytanie. A, do, a, tak. do mnie, bo ja myślałem, tak. że do Tomka. Tomku, nie, nie. w takim razie dzięki wielkie i do usłyszenia, do zobaczenia. A Jakie to pytanie no proszę? No i teraz tam? proszę państwa, to zemsta ma taki słodki hmm. smak. I to moje... będzie dobra wiadomość, tak? To zależy dla kogo, Aha. bo tylko musisz powiedzieć dla tak. kogo, dobra? No. I to jest takie pytanie, to podpowiedziała mi kolega za szyby, żeby Przeciutku nie było by tylko nie na mnie. Czasu. W czwartej Dolnośląskiej Aha. twardy Świętoszów grał z Iskrą księgnicę. Jaki wynik? Jaki? Iskra jak? A to jaki wynik, to a nie. Jak by pan wiedział Iskrą księgnicę. No oczywiście. Jaki wynik? 4 do 1. Dziękuję bardzo. Zły, zła odpowiedź. 7.51. Polskie Radio. Ale znam odpowiedź na pytanie, kto będzie gościem. Ja też. Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. A ile było? Zarzu trzy. Dla Iskry? Nie, odwrotnie. No tak, no bo... A to gdzie oni grali? A tego to nie wiem, nie napisał mi. Ta pierwsza dr drużyna jest gospodarzem. <laughs> tak? A to w Świętoszów? A, w Świętoszowie, wszystko jasne. dobrze, nie wiedzieć czemu bałem się powiedzieć nie patrząc w słońce Mówili, że nigdy nie znałem swoich potrzeb jak ty Tak jak ty Radio. Program Pierwszy. Sygnały dnia. Wracamy po ósmej. Polskie Radio. Reklama.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 przed mikrofonem Jakub Doracki zapraszam. Na drodze krajowej numer 80 w Kujawsko-Pomorskiem, pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem, niedaleko miejscowości Zławieź Wielka, na kilometrze 30 zderzyły się dwa samochody osobowe. Ruch jest tam możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Natomiast na drodze krajowej numer 25, pomiędzy Bydgoszczą a inowrocławiem, to także w Kujawsko-Pomorskim, mamy blokadę obu kierunków niedaleko miejscowości Mierzwin. Na w kilometrze 188 doszło do wypadku i w tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. Ruch kierowany jest na objazdy. Utrudnienia w województwie pomorskim na drodze krajowej nr 6. Niedaleko Lęborka na kilometrze 256 doszło do zgubienia ładunku e, z pojazdu ciężarowego i na kilometrze właśnie 256 zablokowany jest jeden pas w kierunku Trójmiasta. Na ekspresowej ósemce w województwie łódzkim doszło do awarii samochodu ciężarowego. Chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Zduńska Wola Zachód, a Zduńska Wola Wschód. Na kilometrze 191 jest dnia w kierunku Warszawy. Jest zwężona. Ruch odbywa się tylko pasem lewym. Poranne godziny szczytu cały czas utrzymują się w województwie małopolskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Skawina, a Kraków Bielany w kierunku Balic. Podobnie na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, a także na drodze krajowej nr 52 pomiędzy Kalwarią Zebrzydowską a Wadowicami. Podobnie jest na obwodnicy Wieliczki oraz na krajowej 28 niedaleko Limanowej. Jak zawsze czekamy na wieści z kierownicy od państwa.